Rozdział 28. ósmy. Kury na grzędzie i rozmowy od serca. Mateusz się pożegnał. Nina miała wrażenie, że trochę bał się zostać sam na sam z całą ich trójką. Gdy tylko odjechał, usadowiły się na wprost okna, skąd miały najlepszy widok na sad. Było trochę tak, jakby oglądały sztukę teatralną z pierwszego rzędu, niestety bez dźwięku. Głosy nie niosły się na tyle, by mogły usłyszeć rozmowę. W sadzie zaczęło się robić tłoczno. Najpierw przyjechała furgonetka techników, a potem samochód prokuratora. Aż żałuję, że nie założyłyśmy Straszewiczowi podsłuchu, powiedziała Zuza, siedząc na kuchennym blacie jak kura na grzędzie. Gdyby nas złapał, pewnie zakopałby nas w lesie i nawet nie żałował tej decyzji, stwierdziła Nina przycupnięta po drugiej stronie z lewo zmywaka. – Może Robert coś wyłapie i nam powtórzy – powiedziała Nina, obserwując swojego chłopaka, który stał w pobliżu Staszka, niedaleko Straszewicza i Dunina. Ci dwaj prowadzili zażartą dyskusję przy samochodzie prokuratora. Dunin zawzięcie wzięcie gestykulował, jakby walczył z uderzeniami gorąca. – Zapłaciłabym, żeby zobaczyć, jak Straszewiczowi pęka żyłka i trzaska gnoja po pysku. Oświadczyła Agata, która miała dość godności, by zostać na podłodze. Dzięki swojemu wzrostowi i tak widziała, co się dzieje. Daj spokój. Walnąłby dubka, a miałby kłopoty, jakby uderzył człowieka. Nina wzruszyła ramionami. Gdyby dwa miesiące temu ktoś powiedział Ninie, że będzie żywiła ciepłe uczucia do sierżanta sztabowego, który na dzień dobry podejrzewał ją o popełnienie morderstwa i działał jej na nerwy, jak mało kto, uznałaby to za absurd. A jednak musiała przyznać, że tam, gdzie zawalił w ocenie jej przypadku, wykazał się rozsądkiem i profesjonalizmem w sprawie Agaty. Byłoby znacznie trudniej, gdyby był w jednej drużynie z Duninem, ale ewidentnie nie grali do tej samej bramki. A i z pomeczowej wymiany koszulek raczej nic nie będzie. Gdyby ktoś powiedział jej również, że będzie sięgać po metafory piłkarskie, pewnie zwątpiłaby w poczytalność tej osoby. Tymczasem teraz zastanawiała się, czy za kolejne dwa miesiące Robert nauczy ją wreszcie, o co chodzi ze spalonymi i karnymi. Patrzyła teraz na niego z oburzeniem, jak stojąc tak blisko miejsca zdarzeń, wyciąga komórkę i zaczyna się nią bawić, kompletnie ignorując otoczenie. Takie marnowanie potencjału! Nagle zabrzęczał jej telefon leżący na stole. Agata podała go przyjaciółce i wróciła na swoje miejsce. Dunin nadal się pieklił, a Straszewicz, najwyraźniej zmęczony, odwrócił się do niego plecami. Nina, widząc to, roześmiała się głośno, a potem zerknęła na telefon. Może nie mamy podsłuchu, ale mamy informatora. Oznajmiła i przeczytała wiadomość od Roberta. Dunin nie kupuje samobójstwa. Zarzuca Straszewiczowi, że jest leniwym idiotą i wszystko sprowadza do wypadków lub samobójstw. Podobno nawet trzy strzały w głowę uznałby za samobójstwo, byle tylko zamknąć sprawę. Dziewczyny parsknęły śmiechem. Kolejne wiadomości przychodziły, a Nina czytała je na głos. Straszewicz przypomniał, że tu nie było trzech strzałów w głowę, ale jeden w brzuch. I śmierć nie była natychmiastowa i że może wierzyć w co chce, ale to technicy powiedzą, do kogo należą odciski. Zuza zaklaskała w dłonie. O, to dobre! ciągnęła Nina. Straszewicz powiedział Duninowi, że może gdyby miał odrobinę więcej doświadczenia, to nie szukałby wszędzie morderstw i że ludzie zabijają nieustannie, więc w końcu coś mu się trafi, ale teraz nie może ignorować faktów i że to nie studia, że za morderstwo dostanie więcej punktów w indeksie. Dziewczyny śmiały się do rozpuku. Znakomite wykorzystanie technologii, przyznała Agata ocierając łzy. Lubię twojego chłopaka, Nina. Nagle Straszewicz podszedł do Roberta, a ten błyskawicznie schował telefon do kieszeni. Chwilę rozmawiali, po czym Robert zawołał Staszka i ruszyli z psami w stronę domu. Dziewczyny zeskoczyły z blatu jak na komendę i ruszyły do korytarza, gdzie szybko założyły kalosze i kurtki. Przecież Straszewicz nie może im zabronić wyjścia z domu, prawda? Nina złapała torebkę ze smaczkami i poszła za dom. Staszek i Rambo szykowali się do odjazdu, więc zgodnie z obietnicą obdarowała psa smakołykami. Fonfel podejrzliwie obwąchiwał jej kieszenie, jakby się upewniał, że nie rozda wszystkiego. Zapewniła go, że dla niego też nie braknie. Nawet nie wiesz, jak bardzo nam pomogliście. Powiedziała wzruszona Agata, ściskając Staszka na pożegnanie. Polecamy się. Rambo świetnie się bawił. Chyba muszę mu organizować więcej takich atrakcji, bo odmładniał. Odparł mężczyzna i poklepał psi łeb. Co się da załatwić? Zaśmiała się Agata. Pochyliła się nad Labradorem, który skorzystał z okazji, by polizać ją po twarzy. Mój bohater! Staszek i Rambo... Wsiedli do zdezelowanego Volkswagena i odjechali. – Wiemy, na czym stanęło? – zapytała Agata. Robert wzruszył ramionami. – Mamy niewiele ponad to, co wam pisałem. Technicy zabezpieczyli wszystko. Ta guma z obciążnikami może być żyłą złota, bo dotykał jej bez rękawiczek. Ale słyszałem, że znaleźli też coś na pniu drzewa. Są ślady krwi. Deszcz nie spłukał wszystkiego. Czyli w ciągu kilku dni potwierdzą naszą teorię, stwierdziła Agata, wykręcając palce. Straszewicz wydaje się przekonany, przyznał Robert. Jeśli to nie wystarczy, znajdziemy więcej dowodów, orzekła Zuza z przekonaniem. A tak właściwie przeszukali jego mieszkanie? Z tego co wiem, tak, odparła Agata. Zajęła się tym stołeczna policja, niestety nic nie znaleźli. Jak będzie trzeba, same się tam włamiemy i przetrząśniemy wszystkie kąty, stwierdziła Zuza z przekonaniem. Agnieszka pewnie ma klucze, przypomniała sobie Agata i nagle spoważniała, gdy pomyślała, że czeka ją jeszcze jedna trudna rozmowa. Strażewicz wymknął się, zanim zdążyły zauważyć. Najpierw zniknął prokurator, potem technicy, aż w sadzie zrobiło się pusto. Miały nadzieję, że gdy zostanie sam, zajrzy do domu i rzuci im choć kilka informacji, ale jego samochodu już nie było. Agatę kusiło, żeby do niego zadzwonić i wypytać o postępy w śledztwie. Po szybkiej naradzie doszły jednak do wniosku, że mógłby to uznać za zbytni nacisk. Nie chciał ryzykować. Drzwi w ich relacji były uchylone, ale jeszcze zbyt łatwo można było je zatrzasnąć. Zrobiły więc jedyne, co przyszło im do głowy. Postanowiły świętować zwycięstwo. Przygotowały kolację, włączyły muzykę i przegadały resztę wieczoru. Agata starała się uwierzyć, że najgorsze naprawdę już za nią i miecz z nad jej karku może nie tyle zniknął, ile przestał muskać linię włosów. Skończyły wieczór butelką wina i spontanicznym tańcem w salonie. Dopiero po godzinie podskakiwania do Abby poczuły się wystarczająco zmęczone i rozluźnione, by pójść spać. Zanim jednak się rozeszły, Agacie zebrało się na zwierzenia. Dziękuję wam, dziewczyny. Nie wiem, jak przetrwałabym ostatnie dni bez was. Pewnie już byłabym w areszcie, bo coś by we mnie pękło. Rozsypałabym się na kawałki, które Straszewicz zebrałby na szufelkę i wsypał do celi. A Dunin odkurzyłby podłogę, żeby się upewnić, że na wolności nie został ani jeden okruszek mnie. Jej głos drżał, a oczy wypełniły się łzami. Teraz wiesz, co czułam dwa miesiące temu, odezwała się Nina. Nie wiem, czy przeszłabym przez tamto piekło bez was. Zuza zamknęła przyjaciółki w zbiorowym uścisku. Może już czas przyjąć do wiadomości, że nie ma dla nas samotnych wypraw do piekła. Każda to trzyosobowa wycieczka all inclusive. I pamiętajcie, jeśli kiedyś Krzyś z dziś doprowadzi mnie do ostateczności, ściągam was na miejsce zbrodni i razem zakopujemy ciało. Może powinnyśmy ustalić kod i zawczasu wybrać miejsce, zażartowała Agata. Myślę, że w ramach troski o moje zdrowie psychiczne mogę zacząć od wykopania grobu. Oznajmiła Zuza i zaśmiała się złowieszczo. Zrobię za zanim sięgnę po topór. Dużo ci jeszcze tej książki zostało? Zapytała ze współczuciem Nina. Trzeci akt. Bliżej niż dalej. Ale jestem taka zmęczona, wiecie, książką, nim, ciężarem mojego alter ego, że cała ta afera z martwym prawie eks-mężem była przyjemną odmianą. Wiem, jak głupio to brzmi. Ty przeżywasz traumę, a ja się cieszę, że coś mnie odrywa od mordęgi, przyznała Zuza. Co ci będę bronić rozrywki z martwym bartoszczykiem? Rzuciła Agata z uśmiechem. Na zdrowie, zwłaszcza że happy end jest w zasięgu ręki. Ale wiesz, że to nie może trwać wiecznie. Nie oczekuję, że znajdziecie mi kolejnego trupa, żeby mnie zabawiać, zapewniła Zuza. Nie o to chodzi. Ten ciężar, on rośnie. Jeszcze rok temu nie przygniatał cię tak. Nie utrudniał pisania w takim stopniu. Nie wysysał z ciebie energii. Agata patrzyła na przyjaciółkę z troską. Zuza westchnęła, i opadła na kanapę. Wiem. Jest coraz gorzej, prawda? Sama się na siebie wkurzam, bo jęczę i marudzę. Zamęczam siebie i was. Jeśli ma ci to pomóc, zamęczaj ile chcesz, ale martwię się o ciebie. Przyznała najstarsza z gracji. Myślałam o tym. Jeszcze miesiąc temu wydawało mi się, że wystarczy, jeśli zabiję jedno alter ego i jakoś dogadam się z drugim. Ubiłam Reginę, i myślałam, że Lilianę zdołam okiełznać, ale nic z tego. I nie wiem, czy jest inne wyjście, niż uwolnić się od obu, choć na trochę. Wolę, żeby Liliana gryzła piach niż ty, odezwała się Nina, siadając obok Zuzy. Boję się, że zabiją, jeśli nie ciebie, to twoją radość z pisania. A przecież kochasz pisać. Zuza poczuła, że łzy same cisną jej się do oczu. Kocham, prawda? Wyszeptała. Ostatnio niełatwo mi o tym pamiętać. Może już czas? Zapytała Agata. Czas na co konkretnie? Na to, żebyś uwolniła spokoju na strychu Zuzannę Lewicką. Jezu, Agata, ona tam siedzi i gapi się na tę cholerną, żółtą tapetę gasnąc każdego dnia bardziej. Przyznała Zuza, a potem. Zaczęła płakać. Z jej piersi wyrwał się rozpaczliwy szloch, który zostawił ją dygoczącą, jak skorupę wypełnioną nawałnicą emocji. Wszystkie lata tłumionych uczuć teraz przedarły się przez tamę i zalały wszystko wokół. Agata, przerażona, padła na kolana przed przyjaciółką i spróbowała ją objąć. Ta jednak zwinęła się w ciasną kulkę. Zuzka, nie płacz, no co ty... Nie chciałam cię naciskać. To ty decydujesz, a my jesteśmy od tego, żeby cię wspierać. Przemawiała łagodnie, głaszcząc ją po plecach. Zuza płakała, aż w końcu burza minęła. Kiedy uniosła głowę, pociągając nosem, spojrzała Agacie prosto w oczy. To nie twoja wina. Po prostu chowam wszystko coraz głębiej. Tylko już nie mam gdzie tego zmieścić, a za dużo się dzieje, żeby jeszcze dorzucać do tego moje dramaty. Skarbie, my jesteśmy wielofunkcyjne i możemy się zajmować więcej niż jednym dramatem naraz. Może to nawet lepiej, że zajmujemy się różnymi sprawami. Łatwiej się wtedy nie zafiksować tylko na swoim własnym, przekonywała Agata. Nina poklepywała Zuzkę po plecach, jakby ta była niemowlakiem, któremu powinno się odbić. — No dalej! Wyrzuć to z siebie! — powiedziała łagodnie. Zuza jęknęła i wytarła twarz rękawem koszuli. — To nic wielkiego. Żaden dramatyczny cios, naprawdę. — Zakradało się do mnie po cichutku malutkimi kroczkami — przyznała. I nie chodzi nawet o tę cholerną książkę Liliany, ale to wszystko jakoś się ze sobą łączy. W czwartek w nocy, po tej całej chryi ze znalezieniem trupa w sadzie, siedziałam w łóżku z laptopem i pisałam scenę balową. I ryczałam jak bubr. Sama nie wiedziałam dlaczego. Pewnie emocje, strach o Agatę, adrenalina, straszewicz. Wszystko zagrało mi na nerwach walczyka. Czułam się zagoniona w kąt, jakbym nigdy... Nie miała się stamtąd wydostać. Byłam na granicy ataku paniki. Agata słuchała, nie przerywając. I wtedy zrobiłam coś głupiego. Całkowicie pod wpływem impulsu. Jakby moja głowa znalazła w ciemności jakieś drzwiczki i uchyliła je, żeby się wydostać z tego emocjonalnego rogu. Zaciągnęła Zuza. Jezu, chyba nie napisałaś do byłego. Zapytała Agata z przyjęciem. Zuza parsknęła śmiechem. Rany nie, aż tak źle nie było. Po prostu otworzyłam nowy plik tekstowy i zaczęłam robić notatki do czegoś zupełnie innego. I wiecie co? Poczułam się lepiej. Jakby ciężar na chwilę odpuścił. Jakby pluton egzekucyjny został odwołany, jakbym mogła wreszcie oddychać. Siedziałam do trzeciej, notując zarys historii, postaci, świata. To było niesamowite i głupie, bo nie pasuje ani do Reginy, ani do Liliany. A do Zuzanny? Zapytała Cichonina. Zuza zastanowiła się chwilę, a potem ku własnemu zaskoczeniu odpowiedziała... Nie jestem pewna, kim teraz jest Zuzanna. Tak długo siedziała na tym strychu, że trudno mi ją rozpoznać. Kiedy ją tam zamknęłam, była dzieckiem, więc dojrzewała w ciemności i stala od ludzi. Może to normalne, że teraz jest inna. I może to pasuje właśnie do tej nowej Zuzanny. Agata podała jej chusteczkę. No to wiesz, co robić. Nie musisz mordować Liliany, ale masz pełne prawo odstawić ją na boczny tor po tej książce. Krzysio z dzisiaj będzie wściekły, wyszeptała zuza i wydmuchała nos. Twoim życiowym celem nie jest uszczęśliwianie Krzysia z dzisiaj. Nie jesteś odpowiedzialna za jego humorki. To dorosły facet, a jego fumy to nie Twój problem. Przypomniała Agata stanowczo. Ja to wszystko wiem, ale w środku. Mam wielki węzeł wyrzutów sumienia i łapie się na tym, że myślę, że jestem mu coś winna, bo przez ostatnie lata te dwie zołzy opłacały mój czynsz, a on je wypromował. Wykuł ze mnie nie jedną, tylko dwie bestsellerowe autorki, powiedziała Zuza. Łzy znowu napłynęły jej do oczu. Dajesz mu za duży kredyt zasług, zauważyła Agata. Dostał solidny towar i go sprzedał. I zarobił na tym więcej niż ty. To nie była działalność charytatywna. Nie stworzył cię. Sama się stworzyłaś. I masz prawo sama zdecydować, że czas na coś nowego. On się tobą nie przejmuje. Interesuje go tylko kasa. Ale dostarczanie mu wyśrubowanych dochodów nie jest celem twojego życia, dodała Nina. Jeśli cały jego model biznesowy opiera się na Reginie i Lilianie, to jego problem. Nie jest to podejście ani rozsądne, ani długofalowe. Tylko czy ktokolwiek na świecie czeka na to, co ma do napisania Zuzanna Lewicka? Zapytała Zuza z rezygnacją. My! Odparła Agata bez wahania. A poza tym, czy staćcie na to, żeby nie dawać jej głosu przez kolejne miesiące i lata? Agata jak zawsze trafia prosto w serce. Wyszeptała Zuza. To był intensywny dzień. Za dużo emocji, za dużo wina, śmiechu, tańca, łez i adrenaliny były tak zmęczone, że ledwie starczyło im sił, by wejść na piętro i przebrać się w piżamy. Zuza znalazła w sobie jeszcze dość energii, by umyć zapłakaną twarz i zasłonić rolety. Po czym padła na łóżko wyczerpana do granic możliwości. Agata położyła się z przekonaniem, że szybko zaśnie, ale jej umysł wciąż tworzył listę rzeczy do zrobienia na następny dzień. Było w tym jednak coś kojącego. Żaden z punktów nie brzmiał – spakować torbę do aresztu. Nina także nie mogła zasnąć. Leżała w pościeli, bawiąc się telefonem, gdy nagle jej krzyk rozniósł się po całym domu, podrywając pozostałe gracje na nogi.